Damy dalszy odcinek naszego rozważania z Ewangelii Łukasza, pierwszego rozdziału od 7 do 17 wiersza. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nam zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał się mu anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego i zatworzył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego, nie bój się Zachariaszu,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 on to pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nie posłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Tylko w tej Ewangelii mamy historię Elżbiety i Zachariasza opisano na pewno dlatego, że Łukasz musiał to mieć opowiedziane przez kogoś, kto był bardzo blisko tych wydarzeń i mógł to tak wiernie wymalować. jest to też i bardzo e, szczególny panie, jak Bóg e, wszedł w życie tych dwojga, e, ale jednocześnie i w, można by powiedzieć w życie wszystkich ludzi, e, właśnie przez to wydarzenie. E, w tym e, ósmym wierszu e, czytamy, e, że sprawował służbę kapłańską. Wiemy, że Bóg ustanowił. E, wszystkich potomków Lewiego, jako tych, którzy mieli się tylko tym zajmować, czyli służeniem Bogu. To nam mówi o tym, jak ważne jest dla Boga to, czy jak cieszy Go to, kiedy ludzie wierzący tu na ziemi żyją dla Niego, chcą działać dla Niego, poświęcać swój czas, siły, środki. My w w czasie obecnym, w czasie chrześcijaństwa, w czasie łaski nie mamy klasy czy pewnej jakiejś grupy, która tylko się zajmuje służbą Bożą, a inni są tylko słuchaczami czy siedzą na widowni coś takiego nie istnieje my wszyscy jesteśmy kapłanami i wszyscy w czym możemy czy w czym Bóg nam to daje służymy Bogu a więc pełnił służbę kapłańską. Można powiedzieć, to był zaszczyt być lewitą i służyć w świątyni. To dla nas także powinien być zaszczyt, kiedy możemy coś zrobić dla kogoś tak wielkiego jak nasz Pan. I czytamy, że to jest przed Bogiem. Przed Bogiem, czyli ci kapłanie oczywiście odbierali te zwierzęta, które przychodziły, musieli to ćwiartować i tak dalej. Ta służba była związana z ludźmi, ale jednak ich służba przebiegała przede wszystkim przed Bogiem. Mimo tego, że wtedy Izrael był pod okupacją rzymską, mimo tego, że prorocy milczeli przez 400 lat, mimo tego, że był taki słaby wtedy duchowy stan, to jednak ta służba kapłańska przebiegała przed Bogiem. Możemy powiedzieć dalej jeszcze, że ten Zachariasz służył według kolejności przypadającej nań zmiany. Wiemy, że były 24 zmiany. W roku jest około 50 tygodni w święta reprezentanci wszystkich zmian byli jednocześnie w świątyni, a więc maksymalnie dwa razy do roku można było znaleźć się właśnie w tej służbie. A więc było to coś takiego wspaniałego. Czekało się, można powiedzieć, cały rok na to, żeby tam się znaleźć. Tak nie wiem, do czego to porównać. Na przykład jak czekamy na konferencję na przykład w Katowicach, Cały rok czekamy, żeby tam móc być kilka dni, bo to jest radość z wielu powodów. E, więc e, z jednej strony coś wspaniałego, być w takim miejscu, przysłuchiwać się Słowu, mieć kontakt z wierzącymi, ale z drugiej strony można powiedzieć, że to jest takie e, normalne, regularne, no bo to była po prostu kolejność przypadającej zmiany, więc akurat E, przypadł ten tydzień e, i Zachariasz musiał się stawić. E, to znaczy, że to tak jakby, można powiedzieć, nasze e, zgromadzenia. Po prostu przychodzi dzień, godzina i tu jesteśmy. To nie jest jakieś coś specjalnego ekstra. Po prostu regularne zgromadzenie. E, więc tutaj te dwie rzeczy. Z jednej strony jest to wspaniałe, wyjątkowe. Z drugiej strony można powiedzieć normalne, regularne. E, tak to szło. I, I właśnie w takim momencie zjawił się ten anioł. W, takim, w takich zwyczajnych okolicznościach, można powiedzieć, Bóg przemówił. Nie wiem, z jakim nastawieniem przychodzimy na zgromadzenia, czy żeby doświadczyć czegoś, czy w, szukamy odpowiedzi od Boga, albo może pocieszenia, czy czegokolwiek. Nie wiem, z jakim nastawieniem Zachariasz przyszedł, ale właśnie w tych zwyczajnych okolicznościach przyszedł Bóg. Tutaj też i czytamy wiersz 9, że to było tak, że oni przez los ustalali, kto jaką służbę ma w tej świątyni pełnić. Tak to czytamy w tym wierszu, by wejść do świątyni i złożyć ofiarę z kadzidła. Wiemy, że tam były różne zadania. Jedni zapalali lampę, inni e, e, zapalali kadzidło, czy palili kadzidło, inni wymieniali chleby pokładne, e, inni musieli ciąć zwierzęta, inni wynosić popiół, inni nosić wiadrami wodę do umywalni. Były różne zajęcia. Więc żeby nie było tak, że ktoś zawsze tylko nosi wodę, e, to było to losowanie. E, no, a Żydzi wierzyli, że losuje się, no my losujemy, ale to Bóg daje rozwiązanie. Więc wierzyli, że jeśli padnie los akurat tak, no to znaczy, że taka jest wola Boga. I akurat dla niego wypadło to, że miał złożyć to wiarę skadzidła, czyli to było coś takiego szczególnego, wyjątkowego. Była to taka wzniosła rzecz. Trzeba było wejść do tej pierwszej części świątyni. Było tam ciemno. Świecił tylko świecznik, nie, nie ma okien w świątyni i e, miał coś właśnie takiego wspaniałego, wyjątkowego e, do zrobienia. Dwa razy dziennie zapalano kadzidło, rano i wieczorem, czytamy w drugiej Księdze Mojżesza, 30 rozdział. Nie wiemy, czy to było rano, czy wieczorem, być może rano. E, może jeszcze i to ważne jest, że żeby zapalić kadzidło, to najpierw musiała być przelana krew. Czyli na tym ołtarzu musiała być najpierw złożona ofiara, żeby móc dalej palić kadzidło. Tak jest w naszym życiu. Nie możemy uwielbiać Boga, zanim ta krew nie będzie przelana. E bez odpuszczenia grzechów nie ma uwielbienia. Powiedziałbym, że jako ludzie już nawróceni mamy tę samą kolejność. To znaczy nie możemy po prostu uwielbiać Boga, jeśli jest coś między nami a Bogiem. A więc cały czas ta sama kolejność obowiązuje w naszym życiu. Tak ostatecznie patrząc jeszcze wyżej, to Pan Jezus jest tym, który teraz w niebie e, składa, można powiedzieć, to kadzidło e, w naszym imieniu, czyli wstawia się za nami, ale też nasze modlitwy przedstawia Bogu. Szczególny stan, który został przez tych ludzi stworzony. Czytamy w dziesiątym wierszu. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Może my dzisiaj sobie myślimy, czy niejednokrotnie, środę że może te modlitwy są za długie, albo za dokładne, albo jeszcze coś. Tu czytamy: Cała ta rzesza modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. To słowo nam podpowiada, że może to trwało godzinę, może nie całą godzinę, ale ci ludzie byli skłonieni przed Bogiem i pogrążeni w modlitwie, czyli zanosili te swoje prośby, to uwielbienie przed Boga. Bóg też czekał z tym szczególnym wydarzeniem na stosowny czas. Bo wiemy, że to narodzenie tego dziecka poprzedzało przyjście Pana Jezusa. Ale on też właśnie w jakiś sposób tych bogobojnych dwoje ludzi, jak którzy wcześniej Czytali w szóstym wierszu Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Też ich jak gdyby trzymał w jakiś sposób na ten szczególny dzień i szczególną okazję użył ich do szczególnego czynu. Uchodziła ta niewiasta za niepłodną. To nie było tak jak teraz, że małżeństwa w jakiś sposób w świecie, zwłaszcza stosują antykoncepcję, i tak dalej. W tamtym czasie było wielkim darem i błogosławieństwem mieć dzieci i pragnieniem dla niewiast, które chciały żyć dla Boga. Jeśli nie miały tego potomstwa, to było dla nich wielką hańbą. Dlatego oni cały czas się modlili mimo podeszłego wieku. W 13 wierszu czytamy Nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa Twoja i żona Twoja, Elżbieta, urodzi Ci syna. I tak właśnie Bóg użył tą parę do tego szczególnego dzieła w tym czasie. W szóstym wersecie mieliśmy wspomniane, że byli to ludzie sprawiedliwi wobec Boga postępujący nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich, co wskazuje na to, że byli to ludzie, którzy będąc wcześniej grzesznikami zasługującymi na gniew Boży, doszli do takiego momentu w ich życiu, że wyznali swoje grzechy przed Bogiem i zostali usprawiedliwieni tak jak to czytamy w każdym miejscu Pisma Świętego, że droga do sprawiedliwości jest jedynie przez usprawiedliwienie w Chrystusie Jezusie. A to jest nie bez znaczenia, gdy patrzymy na jedenasty werset. Wtem ukazał się mu anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Jest to przerwanie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 abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. I tutaj te 400 lat także jest w powiązaniu z proroctwem Daniela, dziewiąty rozdział. Pobożni Żydzi doskonale wiedzieli, że te dni, które Daniel zapowiadał, już są bliskie.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 to są siedmiolecia tygodnie lat. I każdy, kto czytał Słowo Boże, wierząc mu, wiedział, od którego momentu zaczyna się owe siedemdziesiąt tygodni i w którym momencie te 69 tygodni się kończy. Bo 62 tygodnie plus wcześniejsze siedem bo jest tutaj wyraźnie powiedziane, że przeto wiedz i zrozum, to jest 25 werset, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca księcia, jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami, czyli 62 plus 7 to jest 69 razy 7 lat, i stąd nie jest zaskoczeniem, że tu widzimy pobożnych wierzących, którzy wcześniej poznali Boga jako swojego Zbawiciela, oczekujących w świątyni. Oni po prostu doskonale wiedzieli, że Bóg nie może zawieść, że to za chwilę będzie. Jeśli nie dziś, to jakoś może jutro. Jak nie jutro, to być może pojutrze. I w tym napięciu, znając dokładnie, Proroctwo Daniela wiedzieli na co czekają i na kogo czekają. I z tego powodu też yy, widzimy tego ukazującego się anioła pańskiego i później widzimy sankcje na Zachariasza, który miał być sługą Słowa Bożego i miał obowiązek przestrzegać go, pilnować i wiedząc, co mówią prorocy, że musiał mieć odebraną mowę za nierozważne zadawanie niestosownych na jego stanowisku pytań. Możemy zauważyć, że w tamtym czasie istniał dystans pomiędzy Bogiem a ludźmi. Bo to była taka sytuacja, że na zewnątrz stali no, ludzie. W pierwszej części świątyni stał kapłan, ale w miejscu, miejsce najświętsze było zasłonięte. Tam Arcykapłan, tylko raz do roku w szczególny dzień święto pojednania miał wejście. A więc to widać, tak jak też mówi nam Listo Hebrajczyków, dziewiąty rozdział, że istnieje dystans pomiędzy ludźmi a bogiem. 9 rozdział Choćby od szóstego wiersza przeczytam, Hebra 3,9-6. A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku. Do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienie ludu. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona dopóki stoi pierwszy przybytek. A więc wyraźnie tamten czas to był czas dystansu pomiędzy Bogiem a ludźmi. Myślę, taki dystans jest też, jeśli sobie przypomnimy, kiedy nasze chodzenie do świątyni katolickiej, to też tak jest, że jest no, lud i są kapłani, którzy sprawują coś wyżej przy ołtarzu, coś tam się duchowego dzieje. To również wskazuje na to, że jest odległość. A wedle tej teologii w tabernakulum jest zamknięty to, to, co uważają jako żywą obecność Boga. Więc widzimy, że ten podział również wskazuje na to, że jest odległość między człowiekiem a Bogiem. Natomiast w Chrystusie to zostaje usunięte. Wiemy, że świątynia w ogóle była też obrazem, czy też przykładem na ciało Pana Jezusa, bo sam Pan powiedział zbóżcie tę świątynię, myśląc o swoim ciele. Czy nawiązując do świątyni, która stała, ale myśląc o swoim ciele, zbóżcie tę świątynię, a ją w trzy dni odbuduje. <śmiech> a więc przez Chrystusa mamy wstęp do nieba. Wiemy, że ta zasłona oddzielająca pierwszą część od drugiej części wyraźnie wskazywała na ciało Pana Jezusa i ona została rozdarta. Czyli jest dostęp do Boga. My to czytamy też w wielu miejscach Biblii. Chciałbym jedno przeczytać. Trzeci rozdział, dwunasty wiersz, listu do Efezjan. Efezjan 312, w którym, czyli w Chrystusie mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego, Czyli ten dystans między człowiekiem a Bogiem został zniszczony, usunięty, dlatego, że jest ten, ten most łączący, jak niedawno mówiła, karta kalendarza. Chrystus stał się tym pomostem pomiędzy człowiekiem a Bogiem. W Chrystusie e, mamy swobodę i dostęp do Boga. Dlatego wszyscy jesteśmy kapłanami, nikt nie jest na dworze. E, wszyscy jesteśmy w obecności Boga. I to Najświętsze Miejsce nie jest oddzielone od nas. Oczywiście tu potrzeba wiary, żeby to sobie umysłowić. Ale to jest ważne, żeby zauważyć, że jak wiele się zmieniło od tamtego czasu do tego czasu, w którym my żyjemy. Chodzi mi konkretnie o czas przyjścia Pana Jezusa na tę, na tę ziemię, zesłanie Ducha Świętego. Mamy swobodę. Dostęp do Boga, już nie ma bariery, bo grzech został usunięty i naszym arcykapłanem już nie jest Aron i jego synowie, ale Jezus Chrystus, który nie grzeszy, nigdy nie umiera i zawsze składa ofiary w naszym imieniu w niebie. W tamtym czasie żaden Izraelita nie widział anioła już od dawna. Yy, takie podobne zdarzenie, choć oczywiście innego kalibru, mamy opisane w Sędziów 13 rozdział. Gdy mamy zapowiedź narodzenia się także kobiecie od dłuższego czasu niepłodnej, początek 13 rozdziału. A był pewien mąż w Sorea z rodziny Danitów imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna, nie rodziła. Kobiecie tej ukazał się anioł pański i rzekł do niej. Oto Ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Tylko teraz uważaj, nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego, gdyż oto poczniesz i porodzisz syna. Brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie nazyrejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. I poszła ta kobieta i powiedziała do swego męża, tak, przyszedł do mnie mąż Boży, wygląd jego był jak wygląd anioła Bożego. Niesamowity, bardzo. Nie zapytałam go, skąd jest, a on nie powiedział mi swego imienia. Jak widzimy, tutaj jest zapowiedź narodzenia nazrejczyka. Pewne cechy Atu, a być może pełne cechy Atu. Miał Jan szczyciel, bo wiemy, że on y, też y, był na takiej diecie bardzo podobnej do nazyackiej. Y, nie pamiętam, czy było coś wspomniane o jego długich włosach. Natomiast y, sama dieta, gdy żywił się szarańczą i miodem leśnym, wskazuje na to, że na pewno był to człowiek, który no, wyrzekał się tychże ziemskich takich radości jak Nazyrejczyk, bo wino jest obrazem ziemskich radości i fizycznie Nazyrejczyk nie pił niczego co miało cokolwiek wspólnego z winogronami, nawet można powiedzieć, że nie pił też soku, ani wytłoczyn nie musiało to mieć wcale alkoholu i teraz jeżeli popatrzymy na to, to rozumieć możemy, dlaczego Zachariasz się przeraził. Pierwsze, Bóg nie mówił już od 400 lat. Drugie, dlaczego On? Chciałbym do wiersza 13 jeszcze coś powiedzieć, myślę, że normalna ludzka reakcja po prostu się przeraził, przestraszył i Anio mówi, nie bój się zachowiaszu, a więc po imieniu go nazywa, na go. I tu czytamy, wysłuchana została modlitwa Twoja. Wiemy, że oboje byli już starzy. Zapewne Zachariasz nie zaczął modlić się, o to żeby mogli mieć dzieci dopiero w starości. A więc modlił się przez kilkadziesiąt lat. Tak to przynajmniej odczuwam, że to nie tak, że modlił się przez może 5 lat w młodości i przestał, ale po prostu modlił się, bo tak tutaj odpowiedź jest wysłuchana została, modlitwa twoja. I, i Myślę, że jest to przykład na ten rodzaj odpowiedzi u Boga na modlitwę, który można nazwać czekaj. Czyli jest tak, że Bóg mówi tak, ale poczekaj. To musi potrwać. To jest coś bardzo osobistego, żeby to umieć wyczuć, czy Bóg mówi nie, czy mówi czekaj. Ponieważ pozornie nic się nie dzieje. Ale skoro Zachariasz modlił się, więc miał tę ufność i otrzymał odpowiedź zapewne narodziny tego rodzaju syna, to było coś więcej niż tylko posiadanie syna. To jest przykład na to, że Bóg oddaje nam czy odpowiada w sposób większy niż się spodziewamy. Więcej niż myślimy czy prosimy, jak czytamy w liście do Efezy. To znaczy, że Bóg wedle swoich myśli czy swego duchowego bogactwa odpowiada nie tylko wedle tego, ile my nieraz tak tylko tak troszeczkę mamy na myśli. A więc Bóg odpowiedział daleko więcej niż ten Zachariasz mógł się spodziewać. Tak po ludzku bym powiedział, po prostu uznał to małżeństwo za godnych tego rodzaju syna. I że też, tak jak pytanie było Manoacha i jego żony, jak mają postępować z tym dzieckiem i Anioł dokładnie to samo powiedział i żonie i mężowi, wydaje się, że ta żona była bliżej Boga niż mu, to po prostu tych dwoje nadawało się na tego rodzaju rodziców, rodziców dla takiego człowieka. My, jako ludzie, jesteśmy dosyć y, trudno przyjmujący do wiadomości, że modlitwy zostały wysłuchane. I przykład takiego zachowania mamy w Dziejach Apostolskich, 12 rozdział. I w 12 rozdziale mamy opisane, jak Piotr został aresztowany. W owym czasie targnął się. Król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Trzeci werset mówi, że kazał pojmać i Piotra. I Później mamy informację o tym, że anioł go z więzienia wyprowadził. I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 aby modlić się o wyzwolenie Piotra. Piotr został wyzwolony. Przychodzi wierząca siostra w Panu, informuje ich, że Pan wysłuchał ich modlitwy, a oni wyzywają ją od wariatek. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie. I dalej kolejny przykład bronienia się przed przyjęciem Bożej odpowiedzi, a oni na to to jego anioł. Piotr zaś kołatał nadal. I kolejny przykład. Ujrzeli Go i zdumieli się. No więc jeżeli się o coś modlimy i Bóg odpowiada, to mamy tutaj naukę. Nie dziwmy się, że Bóg odpowie na to, o co Go prosimy. żebyś przyszła... Po pierwsze, że Bóg odpowiada nawet na takie słabe modlitwy. Że oni tak no, modlili się, ale tak to można sobie wyobrazić e, chyba ze słabym przekonaniem, ale jednak Bóg odpowiedział. Więc Bóg odpowiada nawet na małą wiarę. E, druga rzecz, jak mi przyszła na myśl tutaj, jak brat przed chwilą mówił, e, to też i to... Że może modlimy się o coś, co jest niemożliwe. Ale potem, kiedy to się wydarzy, wiem, że to tak bywa. Próbujemy to sobie wytłumaczyć tylko po ludzku. Tylko tak się, no, no, tak, no taki przypadek, akurat tak się zdarzyło. Ale przecież to Bóg sprawił, że tak się stało. To jest. Yy, yy, myślę to. To co ludzkie nieraz jest większe niż to co Bożego w nas, ale rzeczywiście warto jest, jeśli widzimy ewidentnie, że coś zdarzyło się nieprzypadkowo i to jest odpowiedź na modlitwę, to rzeczywiście trzeba wtedy oddać chary Bogu. Bóg odpowiedział. Dziękuje